Feeling that I wanna feel. Oh, you got the feeling that I know is real, real, real. Od zmysłów teraz nie wsmak mi Żaden dotyk chyba Mama z Burgera Czuję, że nie umiem spojrzeć Prawdzie w oczy, a jest taka, że nie wiem jak żyć Nie wiem gdzie iść i po co Po szybkim, no to drinki nocą Mój obrazek jak karawacze, bo jest zbyt ostry Życie to parę chwil, jesteś w nim jak Wilk Wall Street Chciałbym odbić się od codzienności Uciec, zostawić z tyłu parę powinności uciec. I kurwa, przyrzekam, chyba to zrobię, bo jutro nic mnie nie czeka zaraz raczmującym fejmem, nawet się tym nie przejmę Po kłosie biorę widzi, jadę z nim jak Paul na kocer po szosiar Sechnę, nigdy nie będzie jak wcześniej Ta stagnacja sprawia, że załamuje ręce jak szpila Gdy wbija na ring, jest SB Mafia nawija, zabija to jakby Dejanira Szyła ci tis, miga please, nie bać to, cały ten styk nie dobija w pysk rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, nie mam siły Nie mam siły Rap, rap, rap, rap, rap, rap, Nie mam siły Jak na, na coś ponad, byłem wysoki jak lody drona Gadałem z nimi myśląc ikona, zbierałem propsy tworząc po domach Jeden miał studio, drugi miał gówno, zero różnice zakrapiane wódką Były nakrywki, stąd taki pogląd, wszystko co piękne związane z kroplą uh, A kiedy miało ochotę, brałem ty dupy na hotel Potem jechałem te kilkaset kilometrów, zbierając bagaż kilka momentów Kilka koncertów, kilka pomyłek, coś zala z tekstu Się wypierdoliłem i nic na siłę, wszystko na plus Pełna w i w pani lu Ku mam tu już, ku mam te kumam, ku mam życie, daj nam szansę kumam mam stratę i nic w sercu ciszę Gdy podróżują, patrzysz się w krzywę Ty nie czujesz nic Real nie czujesz nic, nic Real Fuck to Ho ho ho ho ho ho ho ho ho! No. Boże, święty Czarek, to było tak niesamowite, że poczułem mrowienie w lędźwiach, ale serio, takie mruweczki mi chodziły. A mnie zaczęła rwać rwa kulszowa. A ja zacząłem rwać po prostu włosy sobie z głowy. Włosy i z głowy, aż nie. wyłysiałeś do, no, no, do reszty. Doprawdy, doprawdy. Ja chciałbym doprawdy. powiedzieć, że bardzo bym chciał umieć śpiewać i chyba no, no, nie, no nie wychodzi mi to totalnie. Ja nie umiem ani śpiewać, ani rysować. Ja to jest straszne. Ja opowiem wam pewną anegdotę. Moja mama prowadzi yy, przedszkolę i kiedyś zostałem... Yy, znaczy wcześniej I przegrałeś. Wcześniej po, po <laughs> w Pracowała w przedszkolu e, I kiedyś jak nie miałem jeszcze swoich kluczy Tam wiadomo, y, siedem, nie na ile miałem Czwarta klasa podstawówki 19 lat e, tak, tak z tydzień temu e, Zostawałem, e, bo to było w tym samym budynku co moja szkoła Ale to jest nieważne I był taki e, moment, że wszystkie dzieciaki rysowały coś tam No i ja pomyślałem, no dobra nie mam co robić 14 lat, porysuję sobie Później rozwieszono wszystkie prace na tablicy korkowej w korytarzu i okazało się, że mojej nie można dojść, która to jest, ponieważ rysuje jak pięciolatek. Dziękuję. No ja piszę jak pięciolatek. Ostatnio zobaczyłem jak mój syn pisze w szkole i e, pani powiedziała, że no on może mieć problemy właśnie z pisaniem. Ja tak patrzę i mówię proszę pani, ale on pisze ładniej ode mnie. I naprawdę on pisze ładniej ode mnie. To już wiemy skąd te problemy proszę pana. Dokładnie. Problemy są straszne, ale są problemy, na które sobie rady nie dajemy. To jest tekst na tak Spawacza. To jest najlepszy właśnie skład hip-hopowy, który był, a za chwilę będzie jeszcze lepszy skład hip-hopowy, bo będzie... Jak on się nazywa? Kuebo Fanaide? Na, na fide Solar, Omi i Manekin. Ciekawe, czy do niego jest dłuższa kolejka niż na... Marszałkowskiej. E... Omi, lider. Yo!